Duch Święty jest duchem mocy i to ma wielkie znaczenie dla każdego z nas. Kiedy otworzymy tylko Biblię na Księdze Rodzaju lub pierwszej Księdze Mojżeszowej, czytamy tak, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I tu mamy niesamowitą rzecz. Jest niebo i ziemia, i ta Ziemia jest bezwładem i chaosem. Dosłownie po hebrajsku to jest Tochu w Ja kiedyś czasami, na przykład w czasie sesji na studiach, albo miałem takie sytuacje w życiu, kiedy patrzyłem na swoje biurko i mówiłem: Tu jest jedno wielkie Tochu w Taki bezwład i chaos. A Duch Boży unosił się nad tym. I to jest niesamowita prawda. Pierwsza. W Twoim życiu może ci się wydawać, że jest potężny bezwład i chaos. Jednak Duch Boży unosi się nad Twoim życiem. Co to znaczy dla nas w praktyce? To znaczy, że Bóg ma rozwiązanie. Nie tylko rozwiązanie w znaczeniu pomysłu, bo czasami niektórzy mówią o tym, ach, no dobrze, ja dobrze wiem, co mam robić, ale nie mam na to siły. To o duchu mądrości już było wcześniej. Ale teraz mówię o tej mocy, którą ma Bóg, żebyś Ty mógł zrealizować to, co Bóg Ci mówi. W jaki sposób przychodzi ta moc? w jaki sposób tej mocy stwórczej, tej mocy do wykonania rzeczy możemy doświadczyć. To jest napisane tak, ciemność była nad otklanią. Duch Boży unosił się nad powierzchnią i rzekł Bóg, niech stanie się światłość i wtedy stała się światłość. Kiedy wypowiadamy słowa, odpowiednie słowa, to jest jeden ze sposobów, w jaki Duch Boży zaczyna działać w naszym życiu. Czyli jeżeli mówisz sobie takie słowa, nie no ja nie umiem zerwać z tym nałogiem, ja nie umiem zerwać z tym problemem, ja nie poradzę sobie z moimi długami, ja na pewno nie dostanę tej pracy i mówisz tego typu słowa, to Duch Boży, który unosi się nad tobą, nie będzie w stanie przez te słowa działać, ponieważ to nie jest wolą Bożą dla ciebie, żebyś był taki pokonany. Z drugiej strony jednak, jeżeli będziesz wypowiadał słowa jestem wspaniały, umiem latać, umiem fruwać, będę zaraz tutaj wyskoczyć z 10 Pietra i będę fruwał, albo mówisz sobie pobiegnę szybciej niż 200 km na godzinę i po prostu wszyscy będą się mną zachwycać, bo Duch Boży jest we mnie, to to też się nie stanie. Bo to są podobne bzdury jak te, że nie możesz, nie umiesz, nie dasz sobie rady. W jedne wierzymy, bo nam się wydaje tak to jest, szczególnie my Polacy Natomiast te drugie mówimy, nie to są oczywiste bzdury. Jedne i drugie nie są prawdą. Prawdą jest to, że masz większy potencjał niż tobie się wydaje. Często pomyśl sobie w sytuacjach, w których naprawdę jest trudno, czasami człowiek się zmobilizuje i coś zrobi, a potem cały czas sobie mówi, a nie dam rady, nie dam rady. Więc jednym z podstawowych sposobów była ciemność. Może i ty masz ciemność i mówisz nie, nie widzę sposobu, nie wiem jak to rozwiązać. Nie Mów sobie, Bóg ma dla mnie rozwiązanie. Wiem, że znajdę sposób, że dzięki Bogu dam radę. Idziesz na przykład na do pracy, tak? Chcesz złożyć podanie, rozmowa rekrutacyjna. Mów sobie, Bóg na pewno ma dla mnie pracę. Czy to oznacza, że tą konkretną, po którą idziesz? Nie, niekoniecznie. Ale że ma dla ciebie pracę. Ale zupełnie idzie, inaczej idziesz, kiedy mówisz, dobrze, idę, zrobię wszystko najlepiej, jak potrafię, mam pewne umiejętności kwalifikacje. Jeżeli to jest ta praca, Bóg otworzy drzwi, a jeżeli to nie jest ta praca, Bóg zamknie drzwi, ale wiem, że On ma dla mnie pracę. Rozumiesz, to, co sobie mówisz, wyzwala albo Bożą moc, albo osłabia Cię, bo tylko patrzysz na swoje wysiłki, swoją bezradność. I oczywiście to musi być w zdrowych granicach, w zdrowych kompetencjach. Za chwilę to pokażę na drugim fragmencie. Jednak słowo, które mówi, że Bóg mnie kocha, Bóg ma dla mnie siłę do zerwania z nałogiem, Bóg ma dla mnie przygotowaną pracę, Bóg nie pomoże zginąć mojej rodzinie, Bóg ma dla mnie rozwiązanie mojego kryzysu, to są prawdziwe słowa i one uwalniają Bożą moc. Fragmentów można by było dużo, ale powiem teraz o Samsonie. Pamiętam kiedyś rozmawiałam z dziećmi i mówiłem im o Bogu, nie, nie ze swoimi dziećmi, ale z taką grupą dzieci w czasie wyjazdu wakacyjnego i mówiłem im, jakiego bohatera biblijnego najbardziej lubicie. A jeden tak się nabrał powietrza, tak się naprężył i mówi, Samson, on był najlepszy. No więc wiemy o Samsonie przynajmniej tyle, że miał nadludzką moc. I to jest ciekawe, że dlaczego Samson, chociaż miał tak wielką moc, jego życie poszło w pewnym momencie w złą stronę. Wziął niewłaściwą kobietę, potem został oślepiony, uwięziony, na końcu życia dopiero wy... jego siła wróciła. A dlaczego ta siła odeszła? Kiedy czytamy Księgę Sędziów, 13 rozdział, który opisuje, jak anioł przychodzi i zapowiada, że kobieta urodzi mężczyznę, który będzie miał nadludzką siłę i ten jej mąż się o tym dowiaduje, Poczynają dziecko Dziecko przychodzi na świat Rozdział 13 kończy się takim zdaniem I zaczął działać w niej Duch Pański Po obszarze zamieszkałem przez, przez Danitów Między Sorea a Esztaol Między Sorea a Esztaol To była granica w jakich Duch Boży oddziaływał na Samsona Więc to było coś Do czego Bóg go wezwał Bóg mówi to są twoje granice W tych granicach udzielam ci mojej mocy Ale on wyszedł dalej i to już nie było właściwe. I tak samo tutaj równoważę teraz to, co powiedziałem w pierwszym punkcie. W pierwszym punkcie musisz wierzyć, że Bóg co dla ciebie powodzenia, dobra, tego, co dla ciebie najlepsze. Ale z drugiej strony musisz zdrowo znać granice. Czyli jeżeli ja wiem, że moim głównym obdarowaniem jest bycie nauczycielem, to wiem, że w tym Boża moc będzie działała najsilniej. I kiedy był w tym obszarze, co się działo, 14 rozdział, Wiersz 5 i 6. Stąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timny, a gdy doszli do winic Timny, oto młody w lew, rycząc, zabiegł mu drogę. Lew w Biblii ma podwójne znaczenie. Czasami oznacza diabła, tak? który jak pisze Piotr jest jak lew ryczący, a czasami rzadziej Jezusa, o którym jest powiedziane, że to był lew z pokolenia Judy. No ale tutaj jest przeciwnik Bożego Człowieka, czyli Samsona, czyli lew tutaj jest symbolem diabła. Jego zaś, czyli Samsona ogarnął duch pański, to też rozdar go na dwoje, jak się rozdziera koźle, choć nie miał nic w ręku. Więc co tutaj się okazuje, ta moc Boża, którą miał Samson w tych zdrowych granicach, pozwalała mu pokonać wszelkie pokusy i przeciwności. Kiedy wyszedł poza granicę, czyli kiedy robisz nie to, do czego zostałeś powołany, nie to, do czego zostałeś wezwany, to to Boże obdarowanie ci nie pomoże, ponieważ wychodzisz poza Boże granice, w których jesteś bezpieczny. Więc tutaj mamy dwie podstawowe rzeczy. tak? Słowa, które wypowiadasz, zgodnie z tym, co Bóg o Tobie mówi, wyzwalają Bożą moc i musisz w zdrowy sposób znać granicę, żeby ta moc mogła się objawiać. No i później, wiem, przychodzi Jezus na świat, odchodzi z posyła Ducha Świętego. I dzieje apostolskie, drugi rozdział, zaczynają się właśnie od tego. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, i teraz bardzo to lubię, jak jedno z tłumaczeń mówi, a gdy nadszedł wreszcie Dzień Zielonych Świąt, Dlaczego wreszcie oni, Jezus odszedł do nieba, oni dziewięć dni czekali, nie wiedzieli, ile mają czekać. Czekali dzień, drugi, trzeci, czwarty, wiesz, minął tydzień, zaczyna się drugi tydzień i oni czekają, aż przyjdzie Duch Święty. I co się dzieje? Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru, napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, siadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch poddawał. A więc to jest ten pierwszy moment, kiedy Duch Boży wstępuje i to jest kolejny wymiar Bożej mocy. Możesz powiedzieć sobie, a takie wypowiadanie słowa, tam takie obdarowanie, to można sobie jakoś psychologizować, uzasadniać. Jednak ten moment, właśnie ten Dzień Zielonych Świąt pokazuje coś, o wiele więcej. Pokazuje nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, nadprzyrodzone dary Ducha Świętego. To wszystko, co jest opisane w XII rozdziale i XIV pierwszego listu Świętego Pawła do Koryntian, jest też w wielu innych miejscach, ale te najbardziej takie są, w których Paweł mówi tak. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, różne są posługi, lecz Pan ten sam, różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Czyli Paweł pisze tak, w każdym, na różne sposoby Duch się przejawia. I teraz mówi, w jaki sposób? Jeden otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi wiedzę przez tego samego Ducha inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów, różne rodzaje języków, dar wykładania języków. Wszystko zaś sprawia jeden ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak zechce. Czyli możesz doświadczyć tej Bożej mocy. Nie wiesz, jak się modlić? Przychodzi Boża moc, otrzymujesz dar języków, modlisz się w języku, którego nigdy się nie uczyłeś. Ktoś modli się na wspólnym spotkaniu w takim języku, ty rozumiesz, co on mówi, chociaż nie znasz tego języka, w taki nadnaturalny sposób. Albo umiesz rozróżnić, czy dana myśl, dana sprawa, czy to co mówi ktoś do ciebie pochodzi z, te, z ludzkiego ducha, czyli to jest do, dobra lub zła wola tego człowieka, czy przychodzi ze złego ducha, czy z bożego ducha. Bóg przez ciebie może uzdrawiać, czynić cuda. Różne rzeczy mogą się dziać i oczywiście one są zależne całkowicie od Ducha Świętego. Nie jesteś w stanie tego wyprodukować, nie jesteś w stanie tego stworzyć, jesteś w stanie na to się otworzyć, tak? Apostołowie, którzy dużo się modlili, oczekiwali na przyjście Ducha Świętego, on przyszedł i zaczął działać. I tak samo ty możesz modlić się, głosić Boże Słowo i widzieć Boże działanie. I ci apostołowie wypełnieni Duchem Świętym, potem jest pokazany drugi dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Iż kilka dni później nawraca się... Trzy tysiące, potem pięć tysięcy ludzi, potężne nawrócenia i apostołom grozi, że zostaną zabici tak Jezus. I co oni wtedy robią? Spotykają się dzieje apostolskie, czwarty rozdział, modlą się i modlą się o co? O odwagę do głoszenia słowa, gdy Bóg potwierdzać będzie swoją naukę cudami i znakami. Oni wiedzą, że prześladowania nie ustaną i o to się nie modlą, a oni nie modlą się o cuda i znaki, wiedzą, że potrzebują jedynie odwagi do głoszenia słowa, a cuda i znaki potwierdzają za podążają za słowem, które się głosi. I tu jest bardzo ciekawe, mamy 1 Koryntian, 12 rozdział o darach Ducha Świętego, a potem mamy drugi Koryntian, 12 rozdział, gdzie Paweł pisze o przeciwnościach, które przeszedł. 11 rozdział jest wprowadzeniem do niego i Paweł mówi tak, mówi Częściej bywałem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci, od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń bez jednego, trzy razy byłem chłostany, raz kamieniowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, w podróżach, niebezpieczeństwo, na rzekach i wymienia, wymienia, wymienia te wszystkie przeciwności i mówi, moc Boża w słabości mojej się doskonaliła. Czyli... Z jednej strony jako ludzie wierzący mamy prawo oczekiwać, doświadczać i to jest naszym przywilejem, żeby widzieć cuda i znaki, widzieć ludzi, którzy są uzdrowieni, widzieć naturalne zaopatrzenie, widzieć mądrość, której nie mamy z sobie siebie, modlić się w językach, których nigdy się nie uczyliśmy, a z drugiej strony będą trudności, będą przeciwności i ta Boża moc jest w stanie napełnić nas, przeprowadzić nas i patrząc na swoje 25 lat życia z Bogiem, Byłem wiele takich historii opowiedzieć, ale nie chciałem się skupić na historii. Chciałam się skupić na tym, co mówi Boże Słowo i pewne rzeczy z Niego uwypuklić. Ale zakończę pewną osobistą historią. Któregoś razu, to było kilka lat po mojej nawróceniu. pamiętam, że był taki dla mnie jakiś trudny czas duchowy, dużo przeciwności też na zewnątrz. Pamiętam, jak się modliłem i mówiłem, Boże, czuję się taki słaby, że boję się, że niedługo stracę relację z Tobą. Nie chcę tego ale czuję się taki słaby i o to się boję. I wtedy taka wyraźna myśl, która przyszła mi do głowy, która była Bożą odpowiedzią. Nie boję się o Ciebie. Masz moc Ducha Świętego. Bóg powiedział, nie boję się o Ciebie. Masz moc Ducha Świętego. I rzeczywiście ta, wtedy uchwyciłem się tej myśli i mówię, skoro Bóg się o mnie nie boi, skoro Bóg dał mi Ducha Świętego, przejdę te największe trudności. I teraz chcę pomodlić się za Ciebie o Bożą moc, która uczyni cuda w Twoim życiu i o Bożą moc, która przeprowadzi Cię przez trudności. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, proszę Cię zesi teraz Ducha Świętego na tą osobę i te osoby, które słuchają tej krótkiej historii tego, co Ty możesz uczynić, kiedy otwieramy się na Ciebie. Proszę Cię, abyś uczynił cuda w życiu tych osób, abyś ich uzdrawiał, abyś ich uwalniał, abyś zmieniał ich życie, Proszę Cię, aby doświadczali chrztu w Duchu Świętym, kiedy Ty przychodzisz i wypełniasz nas tak potężną mocą, że nic nie jest w stanie się z tym porównać. I Ojcze, proszę Cię też za tymi, którzy przychodzą z trudności i przeciwności i którzy muszą je przejść, ponieważ to jest dobre dla ich charakteru i Ty przez te próby i doświadczenia pragniesz ich czegoś nauczyć. Ja proszę Cię Ojcze w imieniu Jezusa, aby Boża moc, Twoja moc przeprowadziła ich przez to wszystko. I dziękuję Ci Ojcze, że kiedy ufamy Tobie i kiedy mówimy prawdę o Twoim Słowie i kiedy modlimy się zgodnie z tym Słowem, Ty czynisz o wiele więcej niż prosimy, rozumiemy czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Dzięki Ci za to. Amen.